Nasze do drugi końca. I ta ostatnia nauka będzie taką nauką na przyszłość. Na to, co przed nami. Kiedyś przyjechał do nas do seminarium w Warszawie. Taki człowiek do dzisiaj, w zasadzie nie wiem kim on był. Był Azjatą. wyraźnej wyraźnie rysy Azjaty. Ale mówił, biegnie po polsku. Miał spotkanie z nami, z klarykami. Takie ewangelizacyjne spotkanie. Teraz był skromadzonych w 300 osób, 300 klerków. W pewnym momencie spotkania zadało na to pytanie, czy wy jesteście święci? No każdy z nas zrobił taką gminę, ja święty, gdzieś mi tam do świętości. Ale on nie dawał za, za spokojne. Do kleryka z pierwszego rzędu powiedział, czy ty jesteś święty? Ty jesteś święty. I powiedział, próbuję. Próbujesz być święty, tak? No to spróbuj wstać. No to on wstał. A źle, znaczy nie powiedziałem, wstań jeśli będziemy próbuj wstać. No to on jeszcze raz wstał. No źle. Niedobrze. Próbuj wstać. A on mówi tak dalej no co znaczy próbuj? No, no albo wstaję, albo siedzę. O i to jest właśnie wszystko, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Albo wstaję, albo siedzę. Nie można być trochę w ciąży. Tro, trochę w ciąży jestem. Nie, albo się jest, albo nie jest. Yy, czy jesteś. Bo, bo, bo święty Jan, święty Grzegorz Wielki powiedział, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Albo do nieba pójdą tylko święci. Albo będzie święty tylko nikim. No ktoś powie, co, co to znaczy święty, doskonale moralnie, wszystko idealnie robię, z zadością, nie narzekam, nie przeklinam, nie, nie pragnę, nie pożądam. Nie, kochani, w tym wszystkim jesteśmy zanurzeni, ale to wszystko jest nam potrzebne. Pokusy są nam potrzebne. Łatwiej jest nawrócić na do Grześnika niż takiego plastikowego świętego. To nie znaczy, że święty nie, nie. Jan Paweł II chodził do spowiedzi. Matka Teresa też chodziła do spowiedzi. I oni mieli się jeszcze rozpowiadać. Ale pytanie jest innego: czy, czy ty się troszczysz o to, żeby być w jedności z, jedności z Bogiem? Czy ty jesteś święty? Ktoś może z nas zrobić postanowienie po tych rekolekcjach, że będzie święty. To, to zaraz przyjdzie do niego szatan i powie tak, słuchaj, chcesz być święty. Dobry pomysł, dobry pomysł, ale, słuchaj, byłeś rok temu na rekolekcjach? Byłem rok temu na rekolekcjach. Postanowienie sobie robiłeś? Robiłem. Długo wytrwałeś? z dwa tygodnie. A twój, twój, twój, w, w, w, to, w otoczeniu twoim? Twój mąż, twój syn, twoja córka, twoja matka, są święci? No nie, oni są porządnie, ale święci, co są. Kochani, muszę być święty. I teraz najważniejsze, najważniejsze pytanie dzisiaj, nasze, wobec siebie. Czy ja jestem święty? Czy dzisiaj, czwartek, jestem święty? O godzinie dziewiątej coś tam. Czy jestem święty? Co to znaczy? Jestem w stanie łaski. Jeśli ktoś z Was nie ma grzechu, nie ma grzechu ciężkiego na sumieniu. Jeśli ktoś z Was nic nie ukrył na spowiedzi, Wyspowiadał się do końca, do bólu, zrozumiał przeprosił tam, koło trzeba przeprosić. To jesteś święty. W tej chwili jesteś święty. Jak długo tak, to byli ludzie, którzy nie powinni nigdy do grzechu ciężkiego. Tak więc, czy ja jestem święty? Czy jestem święty? Się o to ciągle pytać, żeby nie stracić łaski uświęcającej. Mam takiego przyjaciela, który opowiada, że jak jego rodzice siedzą tam w kuchni, mama coś Gotuje jakąś zupę, ojciec sobie podkreśla na marginesie gazety jakieś tam notatki i zdarza się, że on gdzieś coś zaczepi, wyleje jakąś tam wodę, kompot, zupę, to mówi, ojej Zosia, Zosia, to już zrób tak po swojemu domu, po swojemu. A jak ona nieraz go prosi, Marianku, przestałbyś palić papierosy, to on mówi, pomyślimy Zosia, pomyślimy. My i my nieraz Pan Bóg mówi, weź zerwis z grzechem. Pomyślimy, Panie Boże. Trzeba, trzeba się tym zająć. Co to znaczy? Nie, nie, nie wchodzę w to. Jeśli wchodzisz w, w świętość, to wchodzisz no teraz. To dziś przyjdziesz jeszcze do spowiedzi i się wypowiadasz. Żeby odciąć się od tego, co, co, co, co, co obciąża mi sumienie. Są ludzie, którzy od, od lat nie byli szczerej spowiedzi. Kiedyś coś skręcili i pojechali nie tą drogą i do dzisiaj jadą nie tą drogą. Są tacy ludzie, którzy że w takim odwiecznym ludzie. Proszę Państwa, nieraz nie się wydaje, że jak ja powiem grzechu księdze, księdzu, grzechy na spowiedzi, to ksiądz powie, o Jezu, mm, ile razy, mm, ale fatalnie, mm. Gwarantuję wam, nie wypadnie żaden ksiądz konfesjonału, jak usłyszy Twoje grzechy, nie wypadnie. Śmieję się, nie, że w konfesjonalach powinien być pasy bezpieczeństwa dla księdza, żeby się nie wy... Ale nie, nie nic takiego nie nastąpi. To jest głos szatana, który ci mówi, kościół cię nie zrozumie, Ksiądz cię nie zrozumie. I to właśnie, to pomyślimy z osiań. To jest to złe słowo. I, i, Pamiętajcie, ty, to jest decyzja, jaką podejmiesz decyzję. Ja podjąłem decyzję zerwania z szatanem, z nałogiem z jakichś, narkotyków. Ja podjąłem decyzję, to ja podjąłem. Ja to nie są uczucia, że się boję czegoś. To, to, to nie ty, to. ja to jest decyzja. Ja, to jest decyzja. Czy znasz kogoś to jest święty bez skrajności? Szatan, yy, bo wychodzi z takim m, nastawieniem, on zresztą zawsze raz wychodzi do człowieka, pytając go, pytając go, yy, yy, yy, yy, radząc, mu tak po, radząc mu tak po bratersku, słuchaj, nie wpadaj w skrajność. Czy państwo dzisiaj zauważyliście, like, jaką furonę robi, yy, furorę robi słowo umiarkowanie? Z dystansem umiarkowanie? Nie, nie wpadaj w skrajności. Skrajność to jest najgorsze, co cię może spotykać. Nie wpadaj w skrajności. Bądź umiarkowany. Ja nie raz mówię, czyli nie chcesz mieć w domu ani jednego złodzieja, ani jednego złodzieja nie chcesz mieć w domu? Nie. Żeby ci okradli garaż. Chciałbyś? Nie. No to skrajny jesteś. Nie? No daj temu złodziejowi coś ukraść, no niech sobie weźmie chłopak. Albo fanatyzm, wszystko co, co, co, co robię. Nie można być zachłanym religijnie, a ja wszystko, co robię, robię dla Pana Boga, chociaż to, często są to często rzeczy, przy których ja nie pamiętam o Panu Bogu. Jak ktoś, lekarz robi operację, stolarz robi tam stół, to się nie raz zamyśli, zacznie liczyć, przeliczać i nie pamięta nie o Panu Bogu, ale wie, że wszystko to, co robi, robi dla Pana Boga, robi dla Pana Boga. Krzyż jest, Ewangelia mówi, krzyż jest, to jest jeden z największych paradoksów Ewangelii. Krzyż jest słodki, lekki. Brzemy jego lekkie. Jak to krzyż jest słodki? A on jest słodki. Krzyż jest, wiecie, krzyż jest przerażający. Czystość przemałżeńska, czy jest przerażająca, dopóki się tego nie dotkniemy. Szatan mówi, nie dotykaj się tego, nie rób tego, ale nie dotykaj się tego. I wtedy nam to rośnie, rośnie przed oczami takie wielkie. Natomiast kiedy się dotkniesz krzyża, on stanie się lekki i słodzi, słodziutki. Wiecie, kto był, kto był najbardziej radosnym człowiekiem na świecie? Najbardziej, no tak, przepełniony największą radością na świecie? Jezus na Gorgocie. Jezus na Gorgocie był najszczęśliwszy na świecie, bo zbawiał świat. Cierpienie oczywiście było niepojęte, nie do wyobrażenia, ale zbawił świat. I pokonywał szatana. Zdeptał jego głowę. Kochani, to są ważne sprawy dla tych, którzy pogubili się trochę w chrześcijaństwie i przychodzą do kościoła tylko po to, żeby załatwić sprawy doczesne. Kiedyś jedna Pani przyszła do kancelarii tak załatwić sprawy chrztu i tak z nią rozmawiam, wypisujemy te wszystkie karteczki, ona, ona to chowa do torby i mówi do mnie tak, "Wiecie co? co? Ochrzczę tego dzieciaka, bo mi tak kaszta jakoś. Mówię, przychodniak, ja ono jest mówię. Niech nie chciałem jej tam straszyć, ale Przecież my w wszczepiamy dziecko w cierpienie Jezusa, w krzyż, cierpienie, w krzyż Jezusa. Dlatego drogi nasze nie są drogami naszymi. I możemy się bardzo rozczarować powierzając swoje ręce Chrystusowi. A on robi przeważnie inaczej niż my sobie tego zauważamy. Dopóki nasz śadom chce wprowadzić taką.. Mamy taki bezwład, tak dokładnie taki bezwład, żebyśmy nie mieli siły mówić, modlić się, pracować, pisać, czytać. Chce nas wpakować w taki sety. Sam... wtedy trzeba do... jeszcze mocniej się do niego przytulić. Kiedyś byłem u znajomych w na Mazurach Kombrągowa i tam była gospodyni, córka gospodarzy taka w moim wieku mniej więcej. I ja powiedziałem do niej, chcesz pokazać, ona powie do mnie, chcesz pokazać ci sztuczkę sztuczkę. Niesamowite. No to dobra. Przyniosła, złapała kurę, taką statystyczną polską kurę. Położyła ją na boku, przy na nogach jej i zaczęła coś tak majstrować, a potem na, na ziemi taki długi, długą kreskę i puściła. Proszę państwa, nie wierzyłem własnym oczom. Kura myślała, że jest związana i leżała że 3 sekundy, 7 sekund, 10 sekund, 15 sekund nie leży. Nic. Nawet nie próbuje się ruszyć nogą. I w końcu ktoś, ktoś zatrąbił, ktoś ciasno, ona się poderwała i zorientowała się, że nie jest.. nie jest, nie jest, nie jest zniewolona. Moi drodzy, to samo słyszę o tych którzy wracają do Boga. Proszę nie Po co ja się tyle męczyłem z tym, że? Po co ja się tyle męczyłem? Że to, ja byłem wolny, co czas.. Ja myślałem, że to jest uzależnienia, że to nie uzależnienia. Uzależnienia są drobiazgiem wobec wszechmocy Bożej. Nie, nie wszechmocy Bożej. Tak jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że dali mi na chrzcie imię Piotr. Groził mi Grzegorz, ale. Dlatego, że co Piotr umiał? Piotr umiał się rwać do tego, żeby się pogadać. Chodził po wodzie, wstań, Piotrusiu, był toniesz. Koradził Jezusowi, żeby nigdy nie, nie szedł na cierpienie, na krzyż. Idź przed nie usłyszał. Straszne słowanie, mu słyszał. Yy... Co, co, czego się ten człowiek nie podejmował, to, to, to mu nie wychodziło. To, czego, czego, czego się ten człowiek nie, nie dowiedział, to mu nie wychodziło. On umiał tylko jedno. Pamiętajcie, Piotr umiał jedno, wracać. Szatan, yy... Judasz tego nie umiał. Judasz nie umiał wracać. A Piotr wrócił. Mimo, że to był, przepraszam, totalny wstyd, a on pierwszy, bojownik zapierał się trzy lata, mówił, że będzie z tobą do końca, nie pozwolę cię skrzywdzić. A teraz zapiał, zapiał jakiś korkut i jemu już wszystko się zapomniało. Krzyż jest ciężki i trudny, dopóki go nie dotkniemy. Dopóki go nie dotkniemy. Ojciec mojego kolegi, to był kuzyn mojego kolegi, Został złapany przez gestapo w, w, w, w czasie okupacji. Zawieziony w Aleje i wrzucony jak worek kartofli do, do do takich ciężarówki dla więźniów. Przyjechali do wale Jeszucha, zakwaterowali go, sali z kilkanocnimi osłonowami i ten dorosły człowiek, dorosły człowiek płakał. Nie będą bili, będą mnie torturowali. Ja się boję, po prostu ja się boję. Następnego dnia przyszli Niemcy, wzięli go i rzeczywiście skatowali go do krwi, po wyłamywaniu paznokcie, zdali mu wiele bólu i przynieśli, przynieśli go z, z, z powrotem jak worek kartowki, rzucili. I ci jego towarzysze obrócili się dookoła niego z i mówią, no jak było, jak było, powiedziałeś coś? A on powiedział, nic z tym skórczym bychom nie powiedziałem. I się uśmiechnął. Ja to on no, użył tu innego słowa ja to co to zmieniłem? Nic z nim nie powiedziałem. Nie? Nic z nim nie powiedziałem. Nie? Kochani, jedna cecha nam przecież umknęła chrześcijaństwa, że kiedy ludzie przychodzą do kościoła, że niektórzy przychodzą, żeby założyć tu partię, niektórzy klub sportowy, niektórzy chcą trzeźwościowe kółko, niektórzy porady prawne. No paraf parafia się zajmuje wie, wieloma sprawami ale przede wszystkim jego, jego sprawą jest Jezus Chrystus Centrum ofiary w Krzyżu. I trzeba być... I właśnie czego brakuje? Jak ja jeżdżę po Polsce, a sporo jeżdżać od Zakopanego po, po Gdańsk, to uh, ludzie mi mówią o swoich dzieciach, wnukach, jakie mam piękne dzieci, wnuki, niech się zobaczy, tak, śliczne, śliczne dzieciaczki. Ja nam ja to tylko proszę, żeby się dobrze uczyli, żeby zdrowi byli. Mówię, tylko tyle Pani chce? Tylko tyle Pani chce? Żeby zdrowe był. Proszę gdybym miałbym na swoim miejscu, to bym modlił się o wszystko, ale przede wszystkim o zbawienie moich dzieci. Żebym miał ja żył wiecznie z dziećmi, wiecznie z tymi brzdącami, co dobiegają. A my też będziemy brzdącami dla jednych poprzednich uchłonów. I nie martwcie się, Chrystus, jak weźmie sprawy w swoje ręce, to On niczego nam nie zabraknie. Tu na ziemi niczego nam nie zabraknie. Niczego. Kiedyś jeden, jedna, jeden Pan po... Milioner został zapytany przez jakąś gazetę, jak się robił miliona dolarów. On mówi, miałem jedno jabłko, wyczyściłem je, wychuchałem, położyłem na oknie. Potem znowu drugie jabłko, wyczyściłem, wychuchałem, położyłem na oknie. Potem dwa jabłka, cztery, to już osiem nie Osiem, szesnaście, trzydzieści, dwa, sześćdziesiąt cztery i tak dalej. I w końcu, kiedy już miałem pół przyczepy pięknych jabłek, pół przyczepy pięknych jabłek, Przyszedł, y, przyszedł, przyszedł telegram, że moja ciotka umarła i zapisał mi milion dolarów. Tak jest proszę my, my się staramy, męczymy, robimy postanowienia, mnożymy modlitwy, a to wszystko jest łasko. Przyjdzie ciotka i zapisze ci milion dolarów. Bez wysiłku, bez trudu. Tak jest, taki hojny jest Jezus. Trzeba uważać przy, przy tym, drodze do świętości. Trzeba uważać na jedną rzecz, mianowicie na chorobę, jaką, na jaką cierpi świat. Jak się ta choroba nazywa? Choroba wczoraj i choroba jutro. Co to jest choroba wczoraj? Choroba wczoraj grozi starszym osobom, które mówią, kiedyś to ja byłem pobożny. Uuu. Kiedyś to ja, co, codziennie różanie sobie mówiłem. Boże, ja czytam książki religijne, do spowiedzi a kiedyś. Kiedyś to ja z matką, żeśmy sobie chodzili na spacery. Teraz dzieje A choroba jutro? No od pierwszego biorę się za siebie. Po wakacjach nie poznacie mnie zupełnie. Inny człowiek biorę się za siebie. Nie, kochany, dziś albo ten czwartek wykorzystasz, albo nie wykorzystasz inny dni. Bo na każdy dzień Pan Bóg, na każdy dzień Pan Bóg nam dał nowy dzień. I jeśli go nie wykorzystasz dziś, tej łaski na dzień dzisiejszy, to już nigdy go nie wykorzystasz. Stracisz bezpowrotnej Moi drodzy, to żeśmy wiele mówili o różnych sytuacjach małżeńskich, rodzinnych. Wszystko sprowadza się do jednego. Wszystko sprowadza się do pytania, czy Ty mnie kochasz, Panie Boże? Czy ja Cię kocham? Słuchajcie, ludzie się spowiadają z wielu przykazań, Ja tu nie zdradzę tajemnicę spowiedzi, ale chyba najrzędzej spowiadają się z pierwszego. Będziesz miło, Pana Boga, całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Wiecie, jak Pan Bóg słyszy. Jak Pan Bóg słyszy, jak my nieraz ja się idziemy, chodź się pomodlić, o Jezu, jak się nie chce, no dobra, pójdę. To znaczy, że Pan Bóg w niebie mam ochotę powiedzieć, to weźcie się, wypchajcie z tą budycy, tak cierpieć na nie. Czy <trych> ty, ty kochasz Boga? Czy odpowiadałeś się kiedyś z tego przykazania? Czy ty, tylko kochasz Boga? Co to znaczy że kochać Boga? Mówiłem się kiedyś z pewną siostrą zakonną, że powiem mi, jak jest w klasztorze, tak, od, od, od podszewki, od, od zakresli. A za to z, z, zrobimy jej taki dzień powłaniowy. No i przyjechała do studia, opowiadała o tym, jakiej są muzyki, jak jest w klasztorze, co jest fajne, co jest mniej fajne, co jest trudne, co jest łatwe. I na koniec coś mi, zupełnie nie, nie planowałem tego, Zada mi pytanie, siostro, a ty siostra kocha Pana Jezusa? Dlatego tak bez lipy, nie to już ostatni. musi odpowiedzieć z zakonnicą. Cisza jest tak, kocha Pana Jezusa. Je się za szkliwe oczy i cisza. Jak jest cisza w radiu, to ludzie zaczynają kręcić gałkami, więc... Więc... Yy, pokazałem temu za szybą, żeby jeszcze coś grał, a ona już pokazuje, już, już będzie mu gotowa. I w końcu mówi tak. Proszę za ksiądz mnie pyta cię, ja kocham Jezusa. Ja mam wielu przyjaciół, wiele, wiele... Ja kocham muzykę. Gdyby mi zabrali moją muzykę, świat byłby stał się dla mnie inny, świat byłby stał się dla mnie ponury, stałby się świat dla mnie smutny i beznadziejny. Gdyby mi zabrano moich przyjaciół, nie miałbym no, chyba z siły i rozwoju, do rozwoju duchowego. Byłabym skończona, byłabym rozbita zupełnie, gdyby mi sta, zabrali moich przyjaciół. Ale gdyby mi zabrali Boga, to nie umiałbym żyć ani godziny. Nie martw się, że... Niech mnie nie odmawiasz długich orzańców codziennie. Nie martw się, że może przestać czytać Biblię. Powalcz o to. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, żebyś nie mogła żyć bez Chrystusa. Ludzie, spo, gdzie, gdzie już ludzie nie spowiadają W przedziale kolejowym, w kawiarni, na nie sprzedawają. Ludzie, którzy chcą wrócić, musi ksiądz mnie wyspowiadać. Łapią za rękę, musi ksiądz mnie wyspowiadać. Jak się za nie puszczy? Musi ksiądz mnie wyspowiadać. No dobra, no to dobra, to dawaj, spowiadamy się. Pamiętajcie, Jezus sobie poradzi z naszymi grzechami. O ile przed Nim otworzymy nasze serce. Pozwolimy Mu, jak pacjent pozwala lekarzowi znaleźć do swojego organizmu. I tylko z jednym sobie dzieje Jezus nie może, może nie poradzić. Z zacięciem. Jeśli ktoś jest zacięty, bądź być otwartym na Chrystusa, odkryć prawdę o sobie i tym prawdziwym Ja ukochać Zbawiciela. Niech to będzie celem naszego życia. Amen. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.